Drodzy słuchacze, drodzy farmaceuci, aptekarze i inne osoby, które dały się zaprosić na nasze rekolekcje. Cieszę się, że, że mogę tę rekolekcję głosić dla Was. Jak wiecie, papież Franciszek ten rok ogłosił rokiem poświęconym świętemu Józefowi, dlatego temat sam się jakoś narzucił. Za moimi plecami widzimy wizerunek Świętego Józefa. On będzie nam towarzyszył. I tytuł tych rekolekcji to Cztery Noce Świętego Józefa. Cztery Noce Świętego Józefa. Będziemy właśnie w tych nocach towarzyszyli Świętemu Józefowi, próbowali właśnie zrozumieć jego. I te dzieła, które przez niego Pan Bóg czynił, któremu powierzył, a przez to znaleźć też jakieś połączenie dla nas, dla naszego życia. Są to rekolekcje wielkopostne, a więc próbujemy się jakoś też nawrócić. Kolor stół fioletowy, jak widzicie, mamy Wielki Post. Dlaczego cztery noce? Dlaczego akurat noce? Można powiedzieć, że właśnie te najważniejsze sprawy, najważniejsze rozeznanie Bożych dróg w życiu świętego Józefa przychodziło właśnie w nocy. Noc to czas pokusy, to czas duchowej walki, ciemności, trudności, właśnie jakieś trudności w naszym życiu nazywamy taką nocą. Ale też w nocy dokonywały się najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. W nocy nastąpiło wyjście Izraela z Egiptu. W nocy dokonało się narodzenia Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Po całą nocnej modlitwie Jezus wybiera apostołów. Noc to czas także snu. To jest symbolem śmierci. Nie pójść, ale, ale. Aby rozpoznać ważną trzeba czasami umrzeć dla siebie. E... A więc wejść w jakąś noc we śnie właśnie Pan Bóg wybrał, że wyjął żebro Adama, aby uczynić Ewę we śnie. Było to we śnie co umożliwia taką relację Adam-Ewa, relację oblubieńczą. Sen to taki właśnie symbol, symbol śmierci. Żona Piłata we śnie, jak wiemy, czytamy to w Ewangelii, wycierpiała się wiele z powodu Jezusa. Święty Paweł decyduje się na wyprawę, której nie pokrywa się z wolą Bożą, zostaje pouczony o tym we śnie. Przeszedł z Azji do Europy. Ponadto zostaje on odważnie w Koryncie, ponieważ takie pouczenie dostał we śnie. Więc zobaczmy, że noc i sen mają ważną rolę w życiu świętego Józefa. Noc i sen to właśnie te momenty takie można powiedzieć kluczowe. Na początku właśnie tych, tych rekolekcji tego pierwszego dnia, kiedy... Rozważamy pierwszą noc świętego Józefa, pierwszą ważną noc, pierwszy ważny jego sen. Podczytam Ewangelię, właśnie która o tym mówi. W Ewangelii według świętego Mateusza. Zrodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż je Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto to anioł pański ukazał mu się we śnie, i że Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Słuchacze, jak wiemy, Święty Józef znalazł się w trudnej sytuacji. Tę jego trudną sytuację można nazwać taką duchową nocą. Nie wiem, co zrobić. Podjął pewien trud rozeznania. Oto, Maryja znajduje się w stanie błogosławionym. I jak słyszymy z tej Ewangelii, Rozeznaniu się. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Ale właśnie Bóg przychodzi, interweniuje we śnie. W tej pierwszej, ważnej dla Świętego Józefa nocy, przychodzi Boża interwencja. I Bóg sam naprawia jego błąd, ten błąd w rozeznaniu. Bóg interweniuje. Jeśli podejmujemy jakiś szczery, taki trud rozeznania, to nawet jakaś pomyłka, zostanie przez Pana Boga naprawiona, ponieważ taki niezawiniony błąd na pewno nie jest jakimś grzechem, ale grzechem jest niedbanie w rozeznaniu woli Bożej. Bóg pospieszy na pomoc tym, którzy szczerze szukają Jego woli. I to właśnie pokazuje nam historia Józefa. Święty Józef znalazł się w ciemności, w nocy. Noc to Czas ciemności, gdy człowiek nie wie, co uczynić, gdy dręczy go niepewność, dręczy go niewiadoma. Może każda odpowiedź wydaje się zła na postawione sobie pytanie. I każdy z nas miał w życiu, a może teraz właśnie tak się czuje, jakby był w jakiejś ciemności, w jakiejś nocy, próbuję sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, nie znajduje odpowiedzi. Może ktoś z nas jest teraz w takiej sytuacji, że właściwie wątpi w to, co zdecydował wcześniej, co wybrał. Wcześniej ozeznał, tak jak Józef on wcześniej ozeznał właśnie, że ma być z Maryją, że jest powołany do małżeństwa z nią. I nagle wszystko runęło, nagle wszystko się zmienia, wszystko mu się wali na głowę. On się znajduje w ciemności i w tej ciemności właśnie podejmuje złą decyzję. Bóg przychodzi, pytany, nie pytany, ale przychodzi i chce, aby usłyszeć ten jego głos. Dlatego, droga ja, siostra i ty pytaj go w czasie tych rekolekcji, módl się, rozeznawaj, właśnie pytaj go, szukaj tej odpowiedzi na swoje pytania, kołaczcie, a otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie, mówi Pismo Święte. W życiu świętego Józefa przychodzi odpowiedź, przychodzi odpowiedź w czterech snach, przychodzi odpowiedź podczas czterech nocy, Bóg nie zostawia go samego, nie jest głuchy na jego szukanie, na jego pytanie i znajduje sposób, aby do niego przemówić. Właśnie to jest ten sen, który on ma. Cztery sny, które będą go prowadzić, które będą nas też prowadzić przez te kolekcje. I tak samo będzie w naszym życiu, że szukamy, szukamy na pewno Bóg przyjdzie ze swoją odpowiedzią. Chociaż czasami jesteśmy poddani próbie cierpliwości. Jak Józef musimy przez jakiś czas zmagać się, podejmować decyzje, szukając właśnie tej woli Bożej, rozeznając. Ciemność duchowa to jakiś brak światła, to także cierpienie, kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia, mówimy o mocy w naszym życiu. Święty Józef doświadczył ciemności podwójnie. Po pierwsze, nie wiedział co zrobić, jak się zachować w tej trudnej sytuacji. Po drugie, doświadczył cierpienia, bo całe życie, cały jego plan wszystko legło w gruzach. Wszystkiego plany runęły. Miał przecież być mężem Maryi, a teraz ona jest w stanie błogosławionym. Myślał, że stracił do niej prawo. Nawet jeżeli wiedział, czuł, że jest Matką Mesjasza, to tym bardziej nie widział swojego miejsca w tym Bożym planie. Nie, nie widział jakiegoś swojego prawa do niej w zaistniałej sytuacji. A przecież byli już po ślubie, już mieli razem zamieszkać. Już myślał, że będą razem, że nic ich nie rozłączy. A przychodzi właśnie takie wydarzenie, taka wiadomość, całkowita destrukcja. Ale w tym stanie pozostaje jego sprawiedliwość. Dlatego ja podejmuje decyzję na miarę człowieka sprawiedliwego. I my w tych różnych trudnych sytuacjach, w naszych mocach ciemnościach musimy podejmować jakieś decyzje. Czy Święty Józef się modlił? Na pewno. Skoro Ewangelia nazywa go człowiekiem sprawiedliwym, to on musiał się modlić. Ale mimo wszystko rozeznał w sposób błędny. Rozeznał podjął złą decyzję mimo tej swojej modlitwy. Bo czasami Boże plany nas przerastają. Przerastają nasze ludzkie kalkulacje, naszą ludzką sprawiedliwość. To, co przed czym stajemy okazuje się zbyt trudnym wyzwaniem na tylko ludzkie rozeznanie. Ale Bóg nie zostawia go samego. Objawia Mu swoją wolę, która jest inna niż, niż jego ludzki plan. Moc w naszym życiu to ciemność, ale to ta ciemność woła o interwencję Pana Boga. Pan Bóg ją widzi. Widzi każdą moc w naszym życiu. Bądźmy pewni, że nie zostawia nas samych, choć tak może się czujemy że musimy sami podjąć decyzję, ale Bóg, pamiętajmy, zawsze nas kocha i zawsze jest blisko nas. On dopuszcza na nas właśnie takie noce. Noc to czas kryzysu, który ma stać się pewnym kryzysem wzrostu. Bo plan Boży się rozwija ciągle. Nawet mimo naszych naszych dramatów, właśnie poprzez ten dramat, w który wchodzi Pan Bóg i przeżywa z nami te dramaty właśnie w Jezusie Chrystusie. Ta pierwsza noc, pierwsza noc Świętego Józefa, o której dzisiaj mówimy, to, to noc utraty dla Niego bo Bóg pokrzyżował jego plany. On na pewno miał swoją wizję tej rodziny, którą zakładał. Wszystko okazało się inne. Boży plan okazał się zupełnie inny. Ale czy właśnie Pan Bóg nie dał mu więcej? Jeśli w naszym życiu wszystko runie? Wtedy najtrudniej jest tym widzieć wolę Bożą. Ale właśnie w tym jest jakiś Boży plan. Kiedy człowiek umiera dla swoich planów i pomysłów, wtedy przychodzi Pan Bóg. Ma wtedy wolną przestrzeń. Bóg wprowadzając nas w taką noc, jakieś cierpienie, uważa, że to wytrzymamy. W każdej katastrofie Jakoś można zobaczyć ten Boży plan. Bóg chce jakoś dać nam coś więcej niż, niż cierpienie. W tym cierpieniu pokazać nam swoją miłość, aby dać więcej. Mimo tej naszej utraty. Możemy teraz pomyśleć chwilę o tych różnych naszych utratach w życiu pierwsza noc to noc utraty utraty dla świętego Józefa jego planu, ale przecież każdy z nas też, też takie, takie utraty w życiu przeżył czy właśnie dostrzegamy co Bóg nam dał przez to Bo zabierając, on chce dać coś więcej tak kalkulując światowo to Józef święty Józef coś stracił, ale myśląc po Bożemu przecież trudno znaleźć większe wyróżnienie, zaufanie niż właśnie to, które, którym obdarzył Jego Pan Bóg, opiekun samego Mesjasza, Syna Bożego i Jego Matki. Czasami Pan Bóg musi coś nam zabrać i wtedy może dać nam więcej, może nam dać samego siebie. Jest taka E, bardzo ładna pieśń o świętym Józefie. Tekst napisała siostra Bożena Flak. Tytuł jest Rozmowa ze świętym Józefem. E, ta pieśń e, brzmi następująco. Powiedz, co czułeś, Józefie Święty, w godzinę swego zwiastowania, kiedy Bóg odebrał Ci wszystko i wszystko dał Ci w zamian. I refren jest następujący. Jest taka miłość, która godzi ogień z wodą i wolność taka, która własnej woli zamyka drogę. Jest taka radość, która pulsuje milczeniem i pewność taka, co się upewnia nierozumieniem. Bóg zaufał Józefowi, dając Mu Maryję i Jezusa. A w czym mi Pan Bóg zaufał, co mi powierzył? Pierwsza noc świętego Józefa to nie tylko noc jakiejś utraty, to noc rozeznania, noc oddania się na służbę. Bo przyjmując tę wolę Pana Boga, właśnie którą on objawił mu we śnie, święty Józef oddał się całkowicie wyznaczonemu mu dziełu. Papież Franciszek nazywa świętego Józefa ojcem umiłowanym. Właśnie dlatego, że on się cały poświęcił swojej misji. Pięknie wyraził to inny papież, święty Paweł VI. Pisze on: Ojcostwo świętego Józefa wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Umieć tak wszystko poświęcić, jak święty Józef. Pracę i życie dla Pana Boga. Uczynić z siebie dar. To bardzo bardzo piękne powołanie. Myślę, że każdy z nas właśnie je ma. Ponieważ człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla siebie samego. I dlatego nie może zrealizować się inaczej, niż przez bezinteresowny dar z siebie. Tak mówi Sobór Watykański II. Każdy z nas ma inne powołanie. Powołanie Świętego Józefa było szczególne, wyjątkowe. Ale czy każdy z nas nie jest również wyjątkowy w oczach Bożych, a jego droga niepowtarzalna? I dlatego każdy z nas też musi rozeznawać jak służyć innym swoim życiem, swoją pracą. Moje życie, moja praca w farmacji, czy w innym zawodzie. Właśnie może być taką służbą dla Pana Boga, dla Jezusa, dla Maryi. To zależy ode mnie. Bo właśnie tutaj Pan Bóg was postawił. Myślę, że właśnie On, Pan Bóg. I nie jest łatwo poświęcić swoje życie, tak jak zrobił to święty Józef, uczynić z niego dar, Taka decyzja wiąże się z pewną nocą, ciemnością, pytaniem, czy ja, dlaczego ja, w jaki sposób, aby przekształcić swoje życie w taki dar bezinteresowny dla innych, to wejście właśnie w noc podobną śmierci, aby przekształcić swoje intencje, aby nie były egocentryczne, Plany Józefa umarły. Umarł Józef, pobożny cieśla i małżonek dziewczyny z Nazaretu, a rodzi się tej nocy oblubieniec Boga Rodzicy, troskliwy opiekun syna Bożego, patron Kościoła Świętego. Oczywiście święty Józef będzie cały czas jeszcze do tej roli dorastał, wzrastał w swoim powołaniu, ale ono już się zrodziło. Bóg się rozeznał i przyjął. Bo Pan Bóg nie tyle chce, abyśmy coś dla Niego działali, ale właśnie chce, On chce sam działać przez nas. Dlatego trzeba tego rozeznania pełnienia woli Bożej, rozeznania tego, jak ją pełnić, aby ten dar z siebie był, był prawdziwy, był szczery, był wobec był Właśnie według tej Bożej woli, Bożego serca. Moi drodzy, nasze życie na ziemi przemija. Myślę, że to w Wielkim Poście e, warto sobie tak przypominać w tym czasie pokutnym, że, że właściwie nie chodzi o to w życiu, aby tutaj się jakoś na tym świecie ustawić, ale o to, aby zdobyć jak najwięcej zasług, które liczą się w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim, aby, aby właśnie tam się znaleźć, aby jak najwięcej ludzi także zabrać ze sobą, pomóc jak największej ilości ludzi, aby, aby też tam dotarli, bo wszystko inne przemija. I święty Józef właśnie uczynił ten dar z siebie e, dla swoich bliskich, chronił ich i przez to służył, służył samemu Panu Bogu. Pierwsza noc, noc świętego Józefa, noc rozeznania, noc utraty i noc oddania swojego życia na służbę, na służbę Maryi i Jezusowi. Właściwie to rozeznanie to to dokonał za Niego Pan Bóg, ale On w tym śnie właśnie je przyjął. I możemy dzisiaj i my zadać sobie to pytanie podczas wieczornej modlitwy, podczas jakiejś refleksji, wieczornego rachunku sumienia. Czy ja chcę uczynić z mojego życia taką służbę dla innych? Na jakie utraty Jestem gotowy. Na jakie utraty muszę się zgodzić, aby właśnie służyć Panu Bogu, służyć drugiemu człowiekowi? Na jakie jestem gotowy, a na jakie jeszcze nie? Jakoś tak szczerze spróbujmy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć, stawiając sobie przed oczyma świętego Józefa, który, który podejmuje decyzję o oddaleniu Maryi, swojej małżonki, ale właśnie tej pierwszej nocy podczas snu e, Pan Bóg wskazuje mu coś innego. E, czy ja jestem gotowy tak przyjąć wolę Pana Boga? E, czy, czy jestem gotowy prosić Go, prosić Pana Boga o światło, e, aby, aby nie rozeznawać tylko samemu, aby nie podejmować decyzji samemu, dotyczących jakichś najważniejszych spraw mojego życia, ale czy, czy jestem gotowy, aby to Pan Bóg mnie prowadził, tak jak właśnie prowadził przez sny świętego Józefa? Czy jestem gotowy nawet, aby coś, coś umarło właśnie tej nocy, tej, tej ciemności, w którą Pan Bóg może mnie wprowadzić? Właśnie w tej ciemności jakiejś utraty Myślę, że w tych wszystkich intencjach, w tych wszystkich sprawach, teraz pomódlmy się już na zakończenie mojej konferencji. No Miała trwać pół godziny, więc, więc się zmieściłem. Pomódlmy się do świętego Józefa. Właśnie, aby wskazał nam drogę. Tak jak powiedziałem, może, może ktoś z nas czuje teraz, że jest w tej ciemności, potrzebuje światła, może, e, może właśnie teraz, podczas tej konferencji, odczułeś taką potrzebę, takie natchnienie, takie e, podciąganie przez Pana Boga, że chcesz właśnie swoje życie, aby było uczynić służbą, aby było e, takim prawdziwym darem, darem z siebie, bezinteresownym e, dla innych, dla Pana Boga. W własnych siłach to niemożliwe, dlatego potrzeba tutaj modlitwy. Pomódlmy się modlitwą do świętego Józefa. Ta modlitwa pochodzi z listu apostolskiego papieża Franciszka, właśnie który ustanowił rok świętego Józefa. Ja tę modlitwę odczytam, pomodlę się nią, a wy łączcie się tak, sercu łączcie się duchowo. Witaj, opiekunie, odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę. I broni nas od wszelkiego zła. Amen. To pierwszy, pierwszy sen świętego Józefa. W kolejne dni będziemy rozważali kolejne, kolejne jego sny. Dalej będziemy szli tą drogą, którą właśnie Pan Bóg go prowadził, szukając właśnie w czym jego drogi w jakiś sposób pokrywają się z naszymi drogami w czym jakoś są też dla nas światłem, są też dla nas pouczeniem. Będziemy właśnie prosić świętego Józefa o jego towarzyszenie, o jego, o jego obecność przy nas, o jego, o jego wstawiennictwo dla nas.